Bierzemy dwa jajka, obieramy mleko i nadziewamy patyczki do szaszłyków. Obsypujemy to wszystko tartymi kotletami i podgrzewamy cztery ziemniaki z dwoma litramy schłodzonego parmezanu. Miksujemy przez piętnaście minut, posypujemy to wszystko drobną przetowaną wodą i to kroimy i posypujemy sosem. Smałujemy poczata, dużą ilością galaretki z łososia i mam już pyszne pączki. To wszystko mieszamy, czekamy aż teraz wyrożnie nam czas. Kroimy, mieszamy i podajemy do są. Słuchaj dalej, a nóż widelec przyda ci się to w kuchni. Witam serdecznie w tym gorącym czasie przedświątecznym, gorącym, z dwóch względów, gorącym dlatego, że jesteśmy w kuchni, Tak jest. gorącym dlatego, że piec jest włączony, kuchenka jest włączona, palniki, potrawy się gotują, ważą, woda paruje, gotujemy wodę, gotujemy inne potrawy. Pakujemy prezenty, robimy jeszcze resztki ozdób, tak jest. O tym wszystkim dowiecie się z gorącego podcastu Anusz Widelec, z tej strony Jacek Kuchmisz, a po drugiej Paweł Prokopowicz tak, kuchni. i zaczynamy. Ostatnie informacje przed świętami. Słuchajcie, no y, chcielibyśmy dzisiaj podpowiedzieć jeszcze, co warto zrobić dzień wcześniej, czyli te rzeczy, które y, musimy zrobić dzień wcześniej przed Wigilią, tak żeby te nasze wszystkie danie się udały. Na pewno do tych rzeczy należy zrobienie barszczu, żeby ten barszcz się y, przez noc jeszcze schłodził, zrównoważyły się smaki, i na pewno, jeżeli macie dużo ryb, to warto też przygotować je dzień wcześniej, żeby już mieć spokój, sobie pokroić w dzwonka, czy wyfiletować, czy przygotować. Tym bardziej, jeżeli robicie galaretę z ryby, no to też musicie to zrobić dzień wcześniej. Co tam jeszcze, jadku? No, jeżeli będziemy o tym, żeśmy zapomnieli w sumie powiedzieć, więc musimy to szybciutko nadrobić i przypomnieć o tym, że jak będziecie robić tą kutię... A, właśnie, taka errata szybciutka ode mnie, co ja, co ja wychwyciłem to warto namoczyć sobie też dzień wcześniej pszenicę i w tej samej wodzie, podobnie jak groch czy fasolę robimy, po namoczeniu na, na noc czy dzień wcześniej tej pszenicy gotujemy ją w tej wodzie, w której się moczyła. Dzięki temu ta pszenica jest bardziej taka mm, miękka, troszeczkę bardziej nam spęcznieje i wtedy ta potrawa jest yy, no, smaczniejsza o wiele. To jest taka krótka rada. Jeszcze druga rzecz, Dobry. o której ja mogę dodać od siebie, jak u nas robi się kutie mm, to też może jest taka specyfika naszego domu, ale, ale o tym chciałem powiedzieć, u nas co roku robi się wiśnie takie w syropie, wiesz, takie do ciasta, wiśnie kandyzowane, powiedzmy, no, kandyzowane, takie w zalewie, w takim syropie cukrowym, gotowane takie na, wiesz, nie jak na kompot, tylko na, na gęsto. Bez pestek drylowane wiśnie, i odrobinę tych wiśni też dorzucamy do kuti, wiesz? Mm -hmm. I to daje taki fajny, właśnie specyficzny smak. Wiśnie są bardzo dobre. Z tych wiśni też można robić ciasteczka, także my zawsze takie wiśnie w słoiku yy, na zimę sobie robimy i, i to jest fantastyczna sprawa. Jeżeli nie robiliście, a lubicie w ogóle wiśnie, to też można, możecie sobie wypróbować. I jeszcze ostatnia rada do, odnośnie tej kuti ode mnie to jest taka. Jeżeli robicie tej kuti dużo, jakąś taką większą ilość. I wiadomo, że nie zjecie tego od razu, w ten dzień pierwszy, to można jakby to wszystko sobie przygotować, tylko nie mieszać z miodem, wiesz? Generalnie my robimy, w, nie, możliwe, że nie robić tego z miodem, ale my robimy generalnie tak, że, bo y, to po prostu skiśnie. Pamiętajcie o tym, że to skiśnie, mm. dużo, długo nie wytrzyma. A my robimy po prostu tak, y, że mamy wszystko przygotowane osobno, w osobnych miseczkach, w osobnej mm -hmm. większym garku czy takim małym, no tak, ta żeby właśnie na przykład dzień wcześniej i... tej kuty nie przygotowywać, nie zalewać miodem bo z kolei dodatek tego miodu spowoduje, że to nam się stwardnieje ta pszenica znowu stwardnieje i nie będzie smaczna to trzeba urobić no, w ten dzień, w którym będziemy jeść powiedzmy tam parę godzinek wcześniej ale nie urabiać całej ilości z miodem bo tak, tak. jak mówisz raz, że to może nam skisnąć Czyli nie robimy tego strasznych ilości jakiegoś tam wiadra, chyba że robimy, wiesz, wigilię na 200 osób. A druga sprawa, że właśnie jeżeli dodacie miód i to zostawicie, to na drugi dzień już nie będzie takie dobre. To tyle chyba ode mnie, jeśli chodzi o tą kutię. U nas też dodaje się czasami jeszcze krojonych daktyli, krojonych fig, odrobinkę. Ale to mówię, to już jest indywidualne preferencje i tak jak tam było mówione przez tą twoją koleżankę, panią, Monikę, kutia im tak. prostsza tym lepsza, tym smaczniejsza, po prostu jeżeli przesadzicie z ilością dodatków, no to już nie będzie taka fajna. Dobrze, to tyle. Jeżeli chodzi o kutię, lecimy dalej Jacku, lecimy dalej, bo czas nas goni. To ja już mam, wiesz, Barsz jest yy, jeszcze prawie, jeszcze nie jest gotowy, zakwas się tam z barszczu robi. Mhm. Ja wąchałem mój zakwas, fantastyczny, jest bardzo dobry, będę dodawał go na końcu do barszczu. To by się udał? E, jeszcze go nie próbowałem Ja wczoraj robiłem ruskie pierogi i robiłem łóżka. Łóżka mm -hmm. e, się udały. E, na ruskie pierogi też ciasto wyszło takie delikatne. E, z tym, że. No to dobra. E, zrobiłem najpierw z przepisu, a okazało się, że, było, że zostało, wiesz, połowę tego mm, farszu na pierogi. Mm -hmm. Więc zrobiłem jeszcze raz to samo ale tym razem powiedzmy nie, nie, nie z przepisu, tylko tak na oko i tym razem trochę ciasta wyszło więcej ale nie martwcie się tym, jeżeli taka sytuacja Wam się przydarzy bo ciasto możecie normalnie zawinąć w folię i włożyć do zamrażalnika i będzie można później wykorzystać prawda? Y -y -y. a jeżeli w ogóle ciasto za zarabiacie to dobrze jest, żeby ciasto było takie mięciutkie, fajne, plastyczne przykryć je miską na posypanym mąką blacie To miskę niektórzy jeszcze Gorący. zagrzewają albo, albo garnek na tak. chwileczkę podgrzewają tak. i tak. tym ciepłym garnkiem tak. przykrywają Pół godziny, godzinę to tak. ciasto odpoczywa i nabiera takiej plastyczności, i to też można zrobić. Tak, wtedy się lepiej Tak wypije. to zrobiłem i tak było. Tak to zrobiłem hmm. i tak było. Dobrze, no to tak, pierogi faktycznie można zrobić wcześniej, później sobie je osuszyć na przykład na ręczniku papierowym, albo ewentualnie przelać zimną wodą, schartować na przykład w, w drugim naczyniu z zimną wodą i odłożyć. Ewentualnie odrobinę jakimś masłem, czy czymś takim, jeżeli lubicie sobie je no tak, przeglazurować, żeby się nie, nie lepiły, i już mamy gotowe na tak. długi dzień, można je później odgrzewać, odsmażać. Ewentualnie zalewać gorącym barszczem łóżka i też to będzie bardzo fajne. I to jest, wiesz, tu jest fajna sprawa taka, że docenicie to że nie jest to jakby takie absorbujące, w pewnym sensie pracochłonne, bo jeżeli tak jak tutaj Paweł powiedział, przygotowanych mamy do Kuti mamy wszystkie produkty i później kwestia tylko wymieszania, jeżeli już są zrobione pierogi wcześniej, bo przypominam, że Wigilia będzie w poniedziałek, mhm. a dzisiaj jest sobotny poranek, czyli jeszcze są dwa dni, powiedzmy, na robienie różnych potraw. No i właśnie bardzo dobrze się w tym roku złożyło, bo mamy, możemy, tak. możemy to sobie fajnie ułożyć w czasie, spokojnie przygotować, bez, bez pędzenia. Tak. No i słuchaj, co dzisiaj warto zrobić? Namoczyć grzyby. Tak, dzisiaj namoczyć grzyby. Ale do czego tych grzyby? No, moczymy grzyby przez noc y, w małej ilości wody, tak żeby je przykryć. Później te grzyby będziemy siekać, podsmażać y, do y, uszek właśnie. Jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, to wiadomo. Aha, no to tak, bo ja już zrobiłem uszka wczoraj. No to Tak, tak, ale jeżeli ktoś po prostu będzie robił, no to wiadomo, na noc moczymy grzyby. Tej wody nie wylewamy, tak, tak, w tej wodzie gotujemy. Tak, można tak, dać tak. na przykład odrobinę y, kawałeczek marchewki, do tej wody odrobinę tak. poł połowę cebuli. Troszeczkę mm, tam przypraw typu właśnie ziele angielskie, odrobina pieprzu i później to y, tej wody nie pozbywamy się, bo ta woda będzie nam potrzebna albo do kapusty, tak jak mówiłeś, albo tutaj jak Pani Alina robiła tego karpia y, w tym cieście piwnym, tak. którego zamierzam spróbować w tym roku, bo nie znam tego przepisu, a wydaje mi się on wspaniały. No i zresztą był bardzo zachwalany tam przez Was, także będę go robił. Y, także też możemy łyżkę czy dwie tego, um, tego wywaru z pod tych grzybów dodać do barszczu, żeby ten taki grzybowy, świąteczny smak powstał. Co jeszcze dzisiaj należy zrobić, Jacku? Odkurzyć i pomyć podłogę. No to wiadomo, ale w kwestiach takich kulinarnych jeszcze tutaj dzisiaj dołączymy do... do na... Ja dzisiaj robię ciasto. Ja dzisiaj robię ciasto, będę robił te takie, wiesz, rogeliczki. Mhm, bardzo dobrze. I tutaj tak, jeżeli chodzi o ciasto, to mamy dwa ostatnie przepisy, na które dołączymy do dzisiejszego odcinka. Jedno to będzie pani Basia, powie nam o, o takim dobrym ciastku. Tutaj za chwileczkę panią Basiu usłyszycie, Gorąco ją pozdrawiamy. To ja piekłam sama. Jest. Torty, tortu robią, no to jest... Kruchy ciasto i ma. To jak pani to robi? Na kilogram mąki? mąki dwie kostki masła, dwa żółtka i jedno jajko całe. I cały kubek śmietany, ale ja tej 12%. 12. 12%. 12%. 12%. No, kubek on ma, kubek ma, ile tam? Pół litra, tak? Bo no, no ma, ma. to musi być miękkie ciasto, żeby się sklejało. No, właśnie, tak. no i potem do lodu wkładam na, na godzinę. I to wszystko łączę, mieszam. No to wymieszam, wy, wywołuję taką kulę no, no, do lodówki. A. potem wyciągam no godzinę. A na co ono? Nie, tylko godzinę wystarczy. Okay. I kry, kroi się takie kwadraty. O. Później biorę kulkę, rozwałkowuję bałeczkiem. Tak. Na taki placek, i na 3 mm, no, bo on musi 4 mm. A on no już będzie Tak, bo on rośnie w piecu. Na I, samych jajkach i, tylko 3 no jajka i mąka. Tam, to no, wystarczy i, do trzeba tam podsywać. No i proszę do pieczenia, ale na kilogram mąki to się daje 2 łóżeczki troszkę. Bo jak pan daruje 2 twa jaj, 2 rzeczy. Taka, ale ja ubijam Ubijam żółtka z cukrem i tam jedno jajko jest. I ubija się porządnie, porządnie A białko wykorzystuję do maku, bo białko do maku daje. I jeszcze do maku daje troszeczkę no, <gry> drożdży, żeby one wyrazić. A czy mak pani mieli, czy taki? Nie, to akurat kupiłam gotowy mak. Jest taki tak zwany w tych puszkach, Aha. ale ja dodałam do niego te rodzynki, orzechy, bakalie i dałam do niego ja. Tak, oh. Jabłka dam ale jak było troszeczkę, bo za rzadkie, więc troszeczkę bułki tartej, żeby to było ścisłe, bo wyleciało wszystko. Ale to jabłko to pani po prostu zwykłe takie... Ja już mam utarte w słoiku. przerzucam sobie, albo można uczyć. Ile wyszło? Tu przyniosłam 40 sztuk i jeszcze 40 mam w domu z kilogramami. dziękuję serdecznie. przecież ja to wymyśliłam, bo... Bardzo się A jeszcze tak, jak się daje jabłka, to do jabłka się daje cynamon, to one wtedy takie fajne są no, no aha przepraszam, jeszcze zapach arakowy daje się jabłka nie, ja mam w słoiku, jabłka utarte już zap... dobrze, ale jabłko takie winne, czy jabłko słodkie? jakie pojemne. się mam, obojętnie ale jak się zepsze, jakby na przykład było słodkie jabłka to ja daję trochę cytryny, żeby one miały taki smak no i aha, jeszcze tu zapach arakowy daje do tego bo niby do maku powinno się dawać migdałowy, ale ja nie lubię migdałowy, bo jestem Dobra, okej, okay, w porządku. Mamy wykrojone kwadraciki, nałożyliśmy tej masy, zlepiliśmy to. I tak, się tak lepiej. Tak. Tak lepi. i do pieca od razu. Na blaszkę i do pieca. Na 200 stopni, 180? 180, i one w piecu rosną. 20 minut, pół godziny? No nie, pierwsza partia to dłużej jednak, do 30 do 40, do 35 minut, a następnie to 15 bo jak jest nagrzany kilka to piorunem. Ale to można pod spód ciasto, masę i nawierz ciasto, bo jakby się nie chciało tego tak zrobić. A no pewnie, no to ja zrobiłam. A no pewnie, to można zwinąć rolę zrobić. Tak. Opowiadała nam o robieniu, jak to się nazywa? Przyjdziesz do o kopertkach makowych opowiadała Pani Basia. Pani Basia Kalinowska. Anusz Widelec. Najsmaczniejszy podcast w sieci. A drugie, a drugie, drugi przepis to będzie przepis nadesłany przez Gosie Nierhaus Samosie z Niemiec. Przepis też właśnie a propos świąt bardzo smaczne makaroniki z orzechów laskowych na opłatku takie powiedzmy coś jak polskie bezy może odrobinę ale bardziej też w Polsce znane są makaroniki i ten przepis też zamierzam wykorzystać w tym roku w mojej kuchni i zamierzam te makaroniki właśnie dzisiaj robić bardzo fajne posłuchajcie święta tuż tuż kalendarze adwentowe dla dzieci wiszą już napełnione Miłymi drobiazgami, a ja, jak co roku, przygotowuję małe prezenty dla przyjaciół, sąsiadów i znajomych. W tym roku, co po niektórzy otrzymają ode mnie e, takie ładne słoiczki wekowe ze szklaną e, przykryweczką i z, z metalowymi klamerkami. I te słoiki napełnię świątecznymi ciasteczkami. I właśnie już zaczęłam piec. Zaczęłam od ciasteczek typowo też tu w Niemczech pieczonych przed świętami o nazwie makronen. To jest coś takiego w rodzaju polskich bezów. Moje są orzechowe, z laskowych orzechów. A oto przepis, posłuchajcie. Cztery białka świeżych jajek, 200 cukru potrzebujemy, 200 gram mielonych orzechów laskowych, mielonych razem ze skórką, bo są też... Bez kurki. Do tego okrągłe opłatki. Takie można kupić właśnie na pewno w Polsce też czy gdzie indziej też. I kilkanaście orzechów w całości laskowych. Białka należy bardzo mocno ubić, ale naprawdę bardzo mocno. Tak, aby powstała lśniąca, sztywna pianka. Pod koniec ubijania dodajemy pomału cukier, 200 gram cukru. I następnie ostrożnie, ale naprawdę ostrożnie dodajemy piankę do mielonych orzechów i bardzo delikatnie, bardzo wolno raz tak zamieszamy, żeby ten puch nadal został i dlatego dosłownie tylko tak, aby te zmielone orzeszki laskowe przylepiły się do pianki z białek. I tą orzechową piankę nakładamy łyżeczką na opłatki, które kładziemy na blachę wyłożoną papierem i wkładamy do piekarnika nagrzanego do 150 stopni czas pieczenia 30 minut gorące z Schładzamy i od razu chrupiemy lub wkładamy do szczelnej puszki na ciastka i tam właśnie mogą przetrwać nawet parę tygodni. Te tak zwane Nussmakronen są jak chrupiący puch i rozpływają się w ustach. Bardzo są smaczne naprawdę i są chyba tutaj właśnie tradycją, bo każda Niemka potrafi je piec. Ja teraz też, chociaż muszę się przyznać, że moje pierwsze makronki mi nie wyszły. Ale moja, moja teściowa poradziła mi, jak je najlepiej wykonywać, czyli tak jak przed chwilą Wam podałam. Ciaska te długo, jak już mówiłam, można przechowywać w puszce, dlatego należy przygotować przed świętami, aby w okresie świątecznym podać je znajomym, i gościom i rodzinie. Ale zazwyczaj, jak to bywa, szybko zostają od razu schrupane po upieczeniu, przynajmniej u mnie w domu. To polecamy i co jeszcze ty polecasz, Jacku? Jakie ciasto? Ja? Ciasto. ja robię te. Ja te robię... Rogaliki, no to słucham przepisów. Jak... Rogaliki, i no to myśmy już podawali to ciasto, wiesz, na ciaście drożdżowym mhm. to będzie. Pamiętasz, że tam się wsypywało wszystkie produkty. To możecie zajrzeć do archiwum. A robi się to, że się wiesz. Na nogarka daje kostkę drożdży. A placek zapracowanej kobiety, tak? Czy pracującej kobiety? Tak, tak. Tam były w sumie dwa, ale bazą ja robię tą bazą, tą, co jest po prostu dajesz mleko, oliwę i to wszystko zostawiasz. Bo drugi był taki, <śmiech> przepraszam, drugi był taki, że się to podgrzewało masło w mleku, prawda? A tutaj nic. Tu wszystko się wsypuje do garka i zostawiasz. bez dotykowy, że on się sam robi. Na... Mhm, pamiętam. Tak. Tak, a potem, no, a potem mieszam i po prostu później można robić małe rogaliki, można robić tą, to się chyba strusla nazywa, tak? Będę robił taki tak. makowczyk, taką zawinięty, mm -hmm. o to będzie, wiesz? E, mak sparzony, prawda, i tam zmielony tak. kilka razy, do tego bagaję. Jeżeli, jeżeli będziesz zawinięty. chciał, jak będziesz to zawijał i będziesz chciał, żeby ten placek był równy na całej długości, to owin go w papier do pieczenia, zrób taki rulon, i daj mu chwileczkę wyrosnąć, on po prostu, żeby ten papier cały wypełnił. Będzie po prostu tak grórka równej średnicy i w tym papierze go piecz, wiesz? Nie spiecze Ci się z góry, będzie bardzo fajne. No, Także jak go już zwiniesz, to owin go papierem do pieczenia, ale zostaw troszeczkę jeszcze miejsca, tak żeby on sobie mógł podrosnąć, a jak będzie rósł, to wypełni Ci cały ten papier i zrobi się taka jakby rura w pełna w środku, prawda? Będzie równej wysokości i w ten mhm. sposób w tym papierze go piecz, on będzie raz, że równy, a dwa, rzeczy ci się nie spiecze bardzo fajna sprawa makowiec, no nieodzowny też w wielu domach na Wigilię no jeszcze wiesz akurat nie my nie będziemy robić sernika w tym roku, bo my, tak, mamy tą Wigilię taką wiesz, mhm. na raty ale tak normalnie to jeszcze proponowałbym sernik, ja nie pamiętam czy myśmy robili Nie, sernik, nie, nie, nie robiliśmy, nie, ja nie, będę na Wigilii gdzie ten, ten sernik będzie, może uda mi się przepis gdzieś złapać do archiwum ewentualnie ten przepis mam to podamy go w jednym z kolejnych odcinków sernik bardzo dobra rzecz też tam jest parę sekretów do zachowania tak żeby ten sernik nam wyszedł to będziemy mm -hmm. mówić przy okazji tego przepisu na ser. Tak, także ja szybciutko przypomnę, pamiętajcie jeszcze raz, bez stresu zrobicie, zróbcie jedną, dwie lub trzy potrawy, resztę dokupicie sobie, to też będzie już wasz osobisty wkład i niech to, to nie musi być wszystko naraz, to nie musi być 12 mm -hmm. potraw, jak wczoraj była u nas znajoma, rozmawialiśmy i ona mówi, a mnie to przeraża, 12 potraw, a kto to mm -hmm. później będzie, ja, czy coś? Nie, nie trzeba tak moim zdaniem podchodzić literalnie do tego. Racjonalnie, spokojnie, tak, dokładnie. Słuchaj, ja jeszcze no. tak kończąc, bo już będziemy kończyć ten odcinek, bo jeszcze mamy parę rzeczy tak. do zrobienia, to ostatnią mhm. rzecz powiem, o której może nie mówiliśmy jeszcze, ale o której warto pomyśleć, natomiast pomyślcie, co będą jadły Wasze dzieci podczas Wigilii, bo nie każde dziecko zje rybę, nie każde dziecko lubi barszcz, nie każde dziecko będzie chciało jeść grzyby, także pomyślcie, co zje Wasze dziecko i tutaj i tutaj nawet czasami może być wyjątek Chociaż starajmy się, żeby to było danie W pełni tradycyjne i w pełni jarskie Ewentualnie z jakąś rybą Ale jeżeli dziecko powie kategorycznie Ja nie będę jadło ryby, ja nie będę jadło tego Nie będę jadło tamtego To słuchajcie, dobrym wyjściem na przykład Jest przygotowanie naleśników Z twaroszkiem i z rodzynkami Takiego na słodko, z takim farszem I to też jest danie jak najbardziej postne Które dorośli też mogą włączyć Do jednego z tych dwunastu dań a dziecko z pewnością i z radością sięgnie po taki, taki słodki posiłek, prawda? No to tak. ja bym powiedział tak. Przepis na naleśniki Jacka też do znalezienia. szybciutko przypominamy. Mleko, mąka, jajko, odrobina soli. Co tam dajemy? Szczyptę cukru, łyżka oleju. Tak. Z, z, tym, że, z tym, że ja robię tak. Daję szklankę wrzącej wody, zagotowanej wody, tak. szklankę mm -hmm. zimnego mleka, to nam się zmiesza, Lednia? że będzie takie mocno ciepłe, mm -hmm. nie gorące. Tak. Daję tą mąkę, daję jajko, szczyptę soli, szczyptę, szczyptę cukru, żeby to podkreślić, mm -hmm. jakby ten smak. I jeżeli to będzie na słodko, to można dać troszeczkę więcej tego cukru, a ja jeszcze dodaję odrobinę cynamonu mm -hmm. i to wszystko miksujemy. Możemy też spróbować pokusić się o to, żeby te lalsiki były takie bardziej lekkie, można zrobić w ten sposób, że ubić pianę e, na twardo, mhm. do tej masy dodajemy żółtko, które żeśmy rozdzielili, wszystko miksujemy wcześniej, bo jeżeli zrobimy pianę na sztywno, to później dodajemy tą pianę do tej masy naleśnikowej, ale wtedy już ręcznie i mikserem mieszamy, żeby to po prostu nam się z powrotem mhm. nie zbiło. Mhm. Prawda? i wtedy, wtedy te naleśniki będą takie takie lekkie takie będą troszeczkę inne niż tak takie i słuchaj, dzielne. ewentualnie jeżeli robimy bez tych białek, czyli normalnie mieszamy wszystkie składniki to tutaj podobnie jak w przypadku tego ciasta na pierogi, pół godziny poleży i wtedy te naleśniki inaczej się smażą ta mąka troszeczkę się spulchni tak, jest tak, wtedy o wiele, odkoczne. wiele lepsze smażenie o wiele przyjemniejsze i łatwiejsze no i to sobie smażymy, odkładamy tak. te naleśniki na taki kopczyk na talerzu, na boku i wtedy co robimy? bierzemy twarożek, najlepiej taki kremowy, gotowy Mm, troszeczkę go słodzimy, dodajemy wanilię, rodzynki, bierzemy, namaczamy w, w wodzie w miseczce, przebieramy tak. je, czyli odsadzamy wysypujemy na ściereczkę, od, yy, kładamy wszystkie ogonki, kamyczki, jakieś takie nieczystości, które się w nich mogą znajdować. I teraz tak, ten twarożek łączymy z tymi rodzynkami na zimno. Tak, no dodajemy jeszcze na zimno, ja na zimno. To rob, dodaję jeszcze żółtko, żeby to się tak mieszało i odrobinę cukru pudru, mhm. dwie łyżeczki na przykład i to wszystko mieszam. Wkładamy w koperty takie, żeby powstał nam trójkąt, czyli naleśnik smarujemy do połowy, robimy taki tak. jakby półksiężyc serowy, tak. ser z rodzynkami, tak. składamy na pół, składamy no. to na pół, powstaje nam wtedy taki, no, taka ćwiartka, czyli taki trójkątny zaokrąglony z jednej strony z tych brzegów naleśnik, po cztery wkładamy na patelnię, i podgrzewamy koniecznie, bo wiadomo, jeżeli w tym serku jest żółtko surowe, to musimy je Jajka. przesmażyć. Tak. Po 2-3 minuty jeszcze takie już nadziane, tak. gotowe te naleśniki. I dlatego jak będziemy smażyć naleśniki, a wiemy, że później będziemy jeszcze raz je przesmażać czy podgrzewać, robimy je bardzo takie delikatnie, żeby lekkie, lekkie, byle się tylko ścięło to mhm. ciasto, bo no i tak później będzie. Doskonale. Przesmażać. I wtedy już wykładamy gotowe, obsypujemy delikatnie cukrem, pudrem, możemy na przykład położyć jakąś, wiesz, foremkę czy jakiś wzorek na chwilę na tym naleśniku, przesypać cukrem, pudrem, zdjąć i na przykład wtedy mamy gwiazdkę, prawda, na tym naleśniku, czy jakieś takie kształty dekoracyjne, jeżeli lubicie syrop klonowy, ewentualnie miód, to możemy też zrobić jakieś takie, wiesz, kleksy delikatne, czy jakiś taki maluteńki wzorek, ale to już niekoniecznie, bo to już będzie dosyć słodkie i takie coś i dorośli i dzieci z pewnością mm, będą chciały też zjeść, także to jest danie takie naprawdę, naprawdę dla wszystkich, jeżeli dziecko ma problem, że czegoś nie bardzo widzi czegoś dla siebie na stole, to po to na pewno sięgnie, a naleśniki jeżeli już będziemy smażyć to dodatkowo, jeśli faktycznie komuś zależy na tych 12 daniach to co może zrobić dziecku? Naleśniki robi tylko, że wtedy nie niesłone przepraszam, niesłodkie to ciasto niesłodkie. i odkłada kilka tych naleśników mamy kapustę z grzybami wspaniałą, robimy w ten sposób że zawijamy te, e, odrobinę tej kapusty z grzybami e, w takie naleśniki rozbijamy jajko, panierujemy to dajemy to w mąkę później w bułeczkę tartą e, zwijamy nieduże zgrabne takie krokieciki i te krokiety z kapustą sobie smażymy, i mamy kolejne wspaniałe, wpisujące się właśnie w tą tradycję wigilijną, danie. Jakie będą krokiety z kapustą i z grzybami? A nóż widelec, najsmaczniejszy podcast w sieci. No i to chyba wszystko, hmm. A, jeżeli chodzi o przepisy. I to wszystko i składam Słuchaj, y, tak jest, i no właśnie, życzenia. korzystając z okazji, wszystkim, naprawdę wszystkim Wam życzymy spokojnych radosnych, bezstresowych, wesołych świąt, obfitych w prezenty, w uśmiech na waszych twarzach. Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy się tutaj przyczynili w jakikolwiek sposób do właśnie powstania tej serii naszej o Wigilii, czyli dziękujemy naszym gościom, którymi były, mhm. może wymienisz tam lepiej znasz, pani Monika, mama pani Moniki, czyli tak. pani, a, pani Alicja. Tak, pani Pozdrawiamy. Gosie, yy, samo się pozdrawiamy również z Niemiec, panią Basie i tak. naprawdę wszystkich, wszystkich tak. słuchaczy. To tyle. Słuchajcie. Tak. Wesołych, wesołych świat.